Witajcie w dziewiątym odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj, mimo poniedziałku i nie do końca pięknej pogody, będzie na wesoło, a wręcz imprezowo. Słów kilka o Dniu Świętego Patryka, indyjskim święcie Holi, czyli dzisiejszych świętach, oraz o nowym kanale telewizyjnym Stopklatka TV. <mum> Dzień Świętego Patryka, czyli święto wszędobylskiego zielonego koloru. Zielone jest piwo irlandzkie, London Eye, wodospad Niagara czy ubrania uczestników parad w Irlandii. Symbolem święta jest zielona koniczyna, a napojem irlandzka whisky. W Irlandii jest to dzień wolny od pracy. My niestety yy, nie mamy takiegoż. Warto dodać, że zwyczaj picia zielonego piwa przywędrował ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wyemigrowali potomkowie Irlandczyków. Dzień 17 marca jest dniem śmierci właśnie świętego Patryka, biskupa i apostoła Irlandii, który zmarł w 461 roku naszej ery. Według legendy użył on koniczyny do wyjaśnienia istoty Trójcy Świętej podczas ewangelizowania wysp. Poza świętowaniem wspomina się również życie i dokonania ów świętego. Indyjskie religijne świętocholi jest świętem przechodnim. W tym roku zbiegło się z dniem świętego Patryka. Jest to hinduistyczne święto radości i wiosny obchodzone w dniu pełni księżyca. W nocy pierwszego dnia festiwalu palone są ognie na pamiątkę spalenia demona Haliki, co symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem. Drugiego dnia, czyli właśnie dzisiaj, święto przybiera formę niekończącej się zabawy. Starzy i młodzi, bogaci i biedni, niezależnie od przynależności kastowej, obsypują się nawzajem kolorowymi proszkami oraz polewają zabarwioną wodą. W tym dniu znikają wszelkie bariery społeczne. Holi daje możliwość bezkarnego zbesztania kogoś, przed kim w pozostałe dni roku trzeba się kłaniać. Obecnie ze względu na problemy z dostępem do wody odchodzi się od polewania w kierunku tzw. suchego holi. Opierając się na tym święcie, powstają coraz liczniej festiwale kolorów. Mają one cele wyłącznie rozrywkowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego holi, no, które jest oczywiście również y, religijne. Y, jeden z takich festiwali odbędzie się w Katowicach 7 czerwca bieżącego roku. Miejsce jest jeszcze ustalane. Jeżeli chcecie być na bieżąco, możecie śledzić Facebooka organizatorów takich akcji w Polsce na facebook.com festiwal kolorów. Parę dni temu został uruchomiony kanał telewizyjny Stop klatka TV. Ogólnie jest to kanał filmowy, w którym będziemy mieli zachowany balans pomiędzy kinem popularnym, a filmami tak zwanymi ważniejszymi z, z kinematografii, ponieważ filmy będzie wybierać rada programowa w liczbie trzech osób i będą to Agnieszka Holland, Andrzej Wajda i Juliusz Machulski. Stopklatka wywodzi się z serwisu stopklatka.pl, który jest jednym yy, z pierwszych w ogóle portali filmowych, które powstały w Polsce. Sam kanał stopklatka TV jest już dostępny w cyfrowym polsacie UPC NC+, a od 16 kwietnia również w Vectrze. Na tym kanale zobaczymy film po filmie, czyli mamy uczucie jakbyśmy w ogóle nie wychodzili z kina. Jest to najwygodniejsze kino w Polsce, ponieważ tak naprawdę możemy siąść na swojej ulubionej kanapie, wziąć co tylko chcemy do jedzenia i rozkoszować się tym, co leci nam wprost z naszego telewizora. I tak, żeby podać przykład jakichś filmów, które lecą w tym kanale, możemy tutaj wymienić niewinnych czarodziejów Andrzeja Wajdy. Będą tak zwane również tematyczne audycje i tak na przykład w środę o 20.15 będzie to czas z komediami, w poniedziałek będzie to kino historyczne, a w czwartek będzie coś, co naprawdę mi się bardzo spodobało, bo yy, po prostu mnie to ciekawi. Będą filmy dokumentalne, będzie to tak zwany cykl poza fikcją, który jest współtworzony z redakcją dużego formatu. A w weekend znajdziemy tak zwane filmy najlepsze z najlepszych, między innymi Wszystko Gra, Woody Allena, iluzjonistę, marzyciela i naprawdę wiele, wiele innych. Sami założyciele powiedzieli, że przewidują 400 do 500 premier filmów rocznie. To jest naprawdę dużo. Ja proponuję zapoznać się z tym kanałem. Jest fajne, Oczywiście już sprawdziłem, reklamy się pojawiają, ale nie są one tak bardzo natarczywe. Więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajny pomysł na taki kanał i po prostu będziemy mogli mieć do czynienia powiedzmy z wyższą kulturą, choć nie tylko, bo możemy też spotkać filmy tak zwane popularne. Dziękuję wam za dziś i do usłyszenia w jutrzejszym 10 odcinku. Pamiętajcie, że możecie się kontaktować przez maila 8gatekmaupa@gmail.com.